Odcinek trzeci Hetman i Pionki Jakie były przewidywania generała Sikorskiego? O zdradzie interesów polskich przez rząd pułkowników wypowiadał się już uprzednio. Dali w marcu 1939 roku Sikorski zanotował w swoim dzienniku, co następuje. zalamanie się Czechosłowacji jest dla mnie niezrozumiale. Dysponowała ona w każdym razie świetną linią obronną i doskonałą armią. Mogła więc zaryzykować obronę. Szedł na to Benesz aż do ostatniej chwili. Zdaje się, że nie dawał on wiary raportom Masaryka z Londynu, który ostrzegał swój rząd stale, że Anglicy mogą zdradzić. Ufał też być może zbytnio zapewnieniom Francji. Gdy przejrzał, było za późno i stąd załamanie. Tak więc Sikorski nie był zaślepionym frankofilem, skoro już wtedy dopuszczał możliwość zdrady ze strony Francji i Anglii. Był zresztą realistą w ogóle, bo w kwietniu 1939 roku stwierdzał, że przygotowanie do nowej wojny jest w toku, a niezależnie od tego, jak się ta wojna może rozwinąć, trafnie określał rozmiary konfliktu i granice przyszłych frontów. Pisał w swym dzienniku. Swego czasu generał Ludendorff zapowiedział, że losy najbliższej wojny światowej rozegrają się na Morzu Śródziemnym i w Afryce Północnej. Jak się zdaje, państwa osi przygotowują się do takiej właśnie rozprawy. Oczywiście, że równocześnie państwa te zaatakowałyby Holandię oraz Belgię, by je jak najszybciej złamać, by stanąć nad kanałem La Manche, zagrozić bezpośrednio Wielkiej Brytanii. W centrum przyszłego frontu, na lądzie, jest linia Marginota. Ciągnie się ona od granicy belgijsko-luksemburskiej do granic Szwajcarii. Na odcinku francusko-belgijskim umocnienia są słabsze, ale są. Alpy są również ufortyfikowane i niemożliwe do zlamania. Na granicy szwajcarskiej umocnienia są mniej solidne. Niemniej przeto góry i Jura nie będą również łatwe do sforsowania. Morze Śródziemne zostałoby przecięte na dwie polowy. Afryka Północna natomiast aż do Sahary zostałaby objęta wojną. Na wschodzie powstałby front drugi od Morza Czarnego aż po Bałtyk. Linia Marzynota całkiem zawiodła, ale obrót wojny nie odbiegał od prognozy. W dalszym ciągu Sikorski, obawiając się jak ognia rewolucji, zanotował – Taka wojna, rozgrywająca się na lądzie, morzu i w powietrzu, byłaby niezwykle groźna dla cywilizacji. Skończyć by się mogła łatwo powszechną rewolucją i ogólnym chaosem rewolucyjnym. Więc znowu przewidywania, które rzeczywiście zaważyły na losie narodów środkowo-wschodniej Europy, a więc i Polski. Losy te, wymiotły na emigrację rządy i część wojsk Polski, Czechosłowacji, Belgii, Holandii, Jugosławii i Grecji oraz grupkę Komitetu Wolnej Francji. Centralną postacią emigracji polskiej w latach 1939-45 był niewątpliwie generał Władysław Sikorski, twórca polskiego rządu emigracyjnego i organizator polskich sił zbrojnych na Zachodzie. Po tragicznej śmierci Sikorskiego w dniu 4 lipca 1943 roku, stworzony przez niego mechanizm polityczno-wojskowy funkcjonował w dalszym ciągu, początkowo sterowany, mniej lub więcej umiejętnie, przez osobistości, które co prawda zaliczały się do najbliższego otoczenia generała, ale nie mogły być traktowane jako gwiazdy pierwszej wielkości na politycznym niebie Londynu lub Waszyngtonu. Od roku 1939 najpierw wojsko, a następnie rządy emigracyjne stają się terenem szczególnie wytężonej agitacji skierowanej przeciwko wszystkiemu co politycznie i społecznie zdołał dać z siebie Sikorski. W potężnych atakach, którym Sikorski poddany był na emigracji za życia i po śmierci, sylwetka tego polityka i żołnierza urasta do rozmiarów niezupełnie usprawiedliwionych realnymi osiągnięciami tego męża stanu, który na terenie międzynarodowym często umiał wybierać drogi właściwe, i tego generała, który dając żołnierzom nowoczesny sprzęt, nie widział konieczności zaopatrzenia swoich żołnierzy także i w nowoczesnych z ducha i wiedzy dowódców i przewodników. Oświetlony reflektorami baterii sanacyjnych i neosanacyjnych, ostrzeliwany tysiącem oskarżeń i oszczerstw, a wyidealizowany w kraju, był i jest Sikorski wyolbrzymiony w jednych, a pomniejszony w innych swoich zaletach i wadach, osiągnięciach i blendach. Spór o Sikorskiego zaczął się w 1939 roku, kiedy rozbitkowie rządów przedwrześniowych usiłowali opanować w imię ciągłości władzy, Stanowiska rządowe i wojskowe na emigracji Dla kraju będzie niespodzianką, że od pierwszych dni emigracji w niektórych wpływowych nawet na obczyźnie kolach Do najbardziej pogardliwych przezwisk należało napiętnowanie nazwą Sikorszczaka czy Sikorszczyka w miarę rośnięcia popularności i znaczenia Sikorskiego na terenie międzynarodowym wzmagała się przeciwko niemu akcja, mająca swe źródło głównie wśród zwolenników powrotu do przedwojennego układu stosunków. W legendach zwykle źle ugruntowanych na niedostatecznym materiale faktycznym a także na nielicznych, niedokładnych i tendencyjnych relacjach z Zachodu, wyrasta z nienacka Sikorski to jako dyktator lub demokrata, rusofil lub moskanofil, utajony mąż zaufania kapitalizmu lub stronnik rewolucji, a najczęściej w postaci wszechmocnego wodza narodu zabitego przez wrogie Polsce siły. Któż go zabił? I kim był główny bohater teatru emigracyjnego? Kimże był w stosunku do siebie samego i otoczenia, Polski i świata, Tych wielu zadań, które sam sobie wyznaczył I trudności, które sam sobie stworzył, Stosunków zmiennych lub trwałych, Które go zaskoczyły Lub z którymi musiał się liczyć. Kimkolwiek był, ogromnie zaważył, bo działał, walczył i czuł. Więc przede wszystkim był główną osobą dramatu, czasem tragikomedii nawet, tak bolesnej dla nas, dziwnej dla innych. Istny hetman pośród pachołków, kupczyków i błaznów. Stosunek Sikorskiego do spraw wojny, sił zbrojnych i żołnierzy był nacechowany wielką pewnością siebie. Jak wiadomo, napisał on na długo przed rokiem 1939 książkę o wojnie nowoczesnej pod tytułem Przyszła wojna, przełożoną na język francuski, a następnie angielski. W porównaniu z innymi generałami polskimi widział Sikorski daleko jaśniej i wyraźniej rolę silnika, i w ogóle techniki oraz ekonomii w zbliżającej się wojnie, ale nic nie zdradzało, aby w pełni lub choćby częściowo umiał przewidzieć zastosowane przez Niemców zmiany w taktyce działań. Pod tym względem znacznie wyprzedził Sikorskiego swoją pracą francuski autor wojskowy, również będący w nielasce u swojego sztabu, mianowicie Charles de Gaulle. Co w istocie jeszcze bardziej upodobniało Sikorskiego jako generała do innych dowódców polskich, to pewne przecenianie sił zbrojnych i sztabowców jako czynnika politycznego, a niedostateczny respekt dla czynników innych mających charakter moralny lub ogólnospołeczny. Stwierdzić musimy że polskie siły zbrojne były, są i będą do końca tej wojny głównym atutem polityki polskiej. Z przemówienia Sikorskiego na posiedzeniu Rady Narodowej 14 sierpnia 1942 roku w Londynie. Parokrotnie miałem okazję słyszeć z ust generała tezę, że o ostatecznym wyniku wojny dla Polski i o jej powojennych granicach i warunkach zdecyduje powojenny układ sił w Europie. Za główny atut uważał wojsko. Wskutek tego raczej ograniczonego ujmowania wojny początkowo nie przewidywał generał Sikorski całej energii ludowej z jaką narody nie tylko zatrzymają pochód Niemców, ale będą zdolne do przeniesienia działań na teren samej Rzeszy. Również nie brał w rachubę jako czynnika politycznego wciąż pogłębiającej się sympatii mas robotniczych Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych dla walczącego chłopa i robotnika rosyjskiego. Tymczasem w miarę rozwoju gigantycznej wojny narodów malało oczywiście w zestawieniu z masami innych wojsk, a tym bardziej wobec potężnych czynników społeczno-moralnych, znaczenie naszych kilku dywizji, kilku okrętów wojennych i kilkunastu dywizjonów lotniczych. Sikorski tego nie rozumiał, czasem zaś rozumiał za późno. Wnosząc do obozu alianckiego nie tylko siłę realną, ale i opartą na niej inicjatywę, której rozmiary, jak i nasz wpływ na przebieg wojny rosną wraz ze zbliżaniem się momentu, w którym staniemy na kontynencie, jesteśmy na słusznej drodze. Niecierpliwych zapewniam, że w Polsce będziemy wyłącznymi panami sytuacji. Z przemówienia Sikorskiego na posiedzeniu Rady Narodowej tegoż 14 sierpnia 1942 roku w Londynie. Niedość głęboka ocena politycznych elementów wojny łączyła się u Sikorskiego z cechą, którą już wymieniłem. Był on gotów do podejmowania odpowiedzialności nawet w najbardziej trudnych momentach w przekonaniu, może i słusznym, że stosunkowo jeszcze najlepiej sprosta sytuacji. Od pierwszych dni września 1939 roku usiłuje uzyskać rozmowę z ówczesnym naczelnym wodzem, a następnie ściga go poprzez całą Polskę, doganiając dopiero na granicy rumuńskiej 17 września. Rzecz jasna, że rozmowa Sikorskiego z Rydzem Gdyby nawet doszła do skutku, mogła przynieść Sikorskiemu tylko gorzkie owoce klęski wrześniowej W okresie tym pewien generał wysuwa projekt, wtedy całkiem nieaktualny, ale przecież jedynie zbawczy w razie jego powodzenia Autorem tej propozycji o szerszych aspektach nie jest jednak Sikorski Dnia 11 września 1939 roku w Lwowie generał Lucjan Żeligowski proponował Sikorskiemu porozumienie się ze Związkiem Radzieckim. Projekt ten nie uzyskał poparcia ze strony innych doradców Sikorskiego, który 13 września pojechał dalej na poszukiwanie Rydza. W tym czasie nie posiada jeszcze sam Sikorski żadnego wielkiego projektu Prócz zamiarów zastąpienia, rydza I przedłużenia samodzielnego polskiego oporu Przeciw Niemcom o parę tygodni czy najwyżej miesięcy Sikorski, mąż stanu, rodził się powoli W nocy z 17 na 18 września 1939 roku Tuż koło mostu pogranicznego między Kutami a Wyżnicą generał Sikorski powziął decyzję. Oto poszczególnym oficerom daje rozkaz zameldowania się u niego w Paryżu, gdzie będzie organizował dalszy opór Polski. Jak wiadomo dochodzi we Francji do zorganizowania czterech dywizji i dwóch brygad piechoty, jednej brygady zmechanizowanej artylerii przeciwlotniczej, szeregu osobnych kompanii przeciwpancernych i zaczątków lotnictwa myśliwskiego. Ale tylko z największym trudem udaje się polskim okrętom wojennym, które przedostały się do Anglii, uzyskać od Sikorskiego niewielkie uzupełnienia. Również w Anglii organizowane lotnictwo bombowe nie otrzymuje należytej opieki. Premier i naczelny wódz wyprawia się raz jeden, dnia 14 listopada 1939 roku, na cztery dni do Anglii i Szkocji i bodajże na tym kończy się całe zainteresowanie praktyczne terenem i sojusznikiem brytyjskim. Kompetentna, bo pełna samokrytycyzmu ocena generała Mariana Kukiela wobec autora. Zemściło się na generale Sikorskim przekonanie o dynamizmie narodu francuskiego i wiara jego w dowódców francuskich, w ich zachowanie się, kiedy la patrie est ojczyzna jest w niebezpieczeństwie. Zemściło się na nas zaufanie do takich przyjaciół, jak generał Fori. Zemściło się, żeśmy nie nawiązali zawczasu osobno ścisłej współpracy z Wielką Brytanią. Notowana rozmowa w kwietniu 1944 roku. W chwili klęski francuskiej trzeba więc improwizować wszystko, zaczynając od ewakuacji. Trzeba teraz dopiero w ogniu dramatycznie rozwijających się wypadków rozpoczynać nawiązywanie kontaktów nawet z łącznikowymi oficerami brytyjskimi. Sikorski usiłuje naprawić fatalne zaniedbanie, zrozumiawszy, że jest wraz z wojskiem wydany przez Petena na lup Niemcom i 18 czerwca 1940 roku odlatuje na jeden dzień do Londynu, gdzie z Churchillem i Admiralicją improwizuje ewakuację tej części polskich sił we Francji, która znajduje się na południe od Loary. Dwie polskie dywizje uwiklane w oslonę korpusów francuskich w Lotharingii i Alzacji są na zawsze stracone. Wojskowa umowa polsko-brytyjska była podpisana dnia 5 sierpnia 1940 roku, dopiero po ewakuacji ocalalej 1 czwartej części polskich sił do Wielkiej Brytanii. Zwykły przegląd czynności Sikorskiego i jego współpracowników w ciągu pierwszych miesięcy pobytu ich w Anglii nie pozostawia żadnej wątpliwości, że nic przedtem nie zrobiono w dziedzinie współpracy z Londynem. Dopiero po ugruntowaniu się na terenie brytyjskim Sikorski przeżywa okres działalności na ogół szczęśliwej. Stosunki z rządem brytyjskim i rządami innych państw, które podobnie do polskiego znalazły oparcie i przyjaźń Wielkiej Brytanii, układają mu się pomyślnie. Znacznie rozszerza on swoje horyzonty polityczne, a naukę wyniesioną z błędów we Francji przyjmuje głęboko do serca. To też z chwilą wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej Sikorski od razu decyduje się na otwarcie furtki dla porozumienia ze Związkiem Radzieckim i 30 lipca 1941 roku podpisuje układ polsko-radziecki zawarty w Londynie po zwalczeniu i zlekceważeniu bardzo silnego oporu stawianego przez prawicowe i sanacyjne czynniki polityczne i ukryte za nimi grupy oficerów wychowanych w zoologicznej nienawiści do wszystkiego co radzieckie. Umowa o organizacji Wojska Polskiego w Związku Radzieckim zawarta dnia 14 sierpnia 1941 roku w Moskwie była doniosłą wojskową i polityczną konsekwencją układu. Sikorski zdobył po brytyjskim drugi nader ważny teren działania. W deklaracji polsko-radzieckiej podpisanej przez Stalina i Sikorskiego 4 grudnia 1941 roku na Kremlu tak określono charakter przyszłej Polski. Oba państwa uważają, iż należy zorganizować na demokratycznych podstawach lat oparty na powszechnej sprawiedliwości. Przemawiając w Radiu Moskiewskim 4 grudnia 1941 roku, generał Sikorski powiedział między innymi: Polsko-Sowieckie Braterstwo Broni będzie miało znaczenie przełomowe. Obie strony gotowe są zapomnieć wszystko, co je dzieliło w przeszłości. Rzetelność i wzajemne poszanowanie odrębności i suwerenności państwowej oto warunki jedynie umożliwiające stosunek między nami. Uznając ich konieczność, pracować będziemy dalej nad ich rozszerzeniem. Stać więc było wreszcie Sikorskiego, na zasadnicze posunięcia w polskiej polityce zagranicznej i polskiej strategii wojennej. Przewidywał on nieuchronność sporych ustępstw terytorialnych na rzecz Związku Radzieckiego w zamian za oparcie polityczne i nowe granice na Zachodzie. Żądał od swoich podkomendnych lojalnego wykonywania obowiązków wynikających z tego sojuszu. Nie życzę sobie żadnego moskalofilstwa, ale chcę lojalnego stosunku jak do sojusznika. I tego proszę mi pilnować. Sikorski do autora, wówczas szefa propagandy i oświaty Armii Polskiej w Związku Radzieckim, 12 grudnia 1941 roku. Nie stać go było jednakże na dokładne i surowe dopilnowanie, aby tak ważna dla Polski sprawa jak utrzymanie i rozwinięcie dobrych i ufnych stosunków ze Związkiem Radzieckim nie została zmarnowana, przynajmniej na pewien okres czasu. Nie umiał twardo postawić na swoim. Nieprzyjazne zachowanie się, a ostatecznie i wyjście z terenu Związku Radzieckiego kilku sformowanych tam dywizji polskich wywolały wiele goryczy w Związku Radzieckim i leżały u podstaw późniejszego konfliktu. W maju roku 1943 Sikorski zapytany, jak zamierza rozwiązać konflikt polsko-radziecki po zerwaniu stosunków przez rząd Związku Radzieckiego 26 kwietnia tegoż roku, odpowiedział autorowi Liczę na rozmowę z marszałkiem Stalinem, z którym na pewno dojdziemy do porozumienia. Tymczasem należało wszelkimi środkami dążyć do tego, aby raz rozpoczęta współpraca polityczna i wojskowa zamieniła się we współpracę wojenną na polu walki. Nie wolno było dopuścić do utraty zaledwie odbudowanego i jeszcze bardzo wątlego zaufania. Wszystko było zależne od właściwego doboru wyższych dowódców, od wykonawców. 27 marca 1942 roku generał Władysław Anders zapowiedział autorowi odjeżdżającemu z pierwszą ewakuacją szybkie wyjście ze Związku Radzieckiego z resztą Wojska Polskiego. W tym czasie generał Sikorski liczył na bojową współpracę polsko-radziecką, a marszałek Stalin nie miał żadnej decyzji co do ewakuacji pozostawionych w Związku Radzieckim trzech dywizji polskich. Przeciwnie liczył, że pójdą do walki na zagrożone fronty radzieckie. Sikorski nie umiał stworzyć sobie kadr oficerskich. Dotykamy tutaj drugiej sprawy, jeszcze istotniejszej przymierzeniu dramatycznych napięć, które szarpały polską emigracją. Generał Sikorski męczył się współpracą z odtworzonymi z dawnego materiału sztabami i podkomendnymi. Skarżył się na niefachowość, nieuczciwość i nielojalność wielu starszych oficerów, a także wiedział o tym dobrze, że prawie żaden z jego rozkazów nie jest wykonywany dokładnie, w terminie i zgodnie z intencją. 240 przeważnie starszych oficerów oddam pod sąd, jak tylko opuścimy Anglię. Sikorski do autora, 19 stycznia 1941 roku. Zastępowanie jednych innymi podobnymi oficerami oczywiście nie pomagało ani sprawie organizacji wojska, ani jeszcze trudniejszej sprawie prowadzenia moralnego tego wojska. Nie zdobył się jednak Sikorski na stworzenie Korpusu Oficerów Polityczno-Wychowawczych, a bez takiego narzędzia polityki nie mógł oczywiście osiągnąć pożądanych rezultatów. Nie zdobył się również ani we Francji, ani w Wielkiej Brytanii na utworzenie nowego, odmłodzonego, wiernego sobie i bliższego idealom demokratycznym korpusu młodszych i starszych dowódców. Tymczasem wystąpienia i mordercze pogróżki w stosunku do Sikorskiego były na porządku dziennym. Szerzono o nim tysiące oskarżeń i oszczerstw w kasynach oficerskich, a zgon Sikorskiego Wielu oficerów powitało z ulgą i radością. Kilkadziesiąt razy sam słyszałem ohydny dowcip – nie na darmo samolot nazywał się liberatorem. Liberator po łacinie, a liberator po angielsku, czyli oswobodziciel, to nazwa samolotu, w którym zginął Sikorski. W jednym z kasyn oficerskich major X – Wykrzyknął głośno do obecnych Co za szczęście! Później tłumacząc, że miał na myśli Co za szczęście, że mamy jeszcze Sosnkowskiego i Andersa! Wyjaśnienie to wywołało homeryckie wybuchy śmiechu Cynizm był jawny Zgon Sikorskiego powitano w sferach wyższych oficerów z ulgą Tak więc... Legendarny w kraju Sikorski, choć bardzo popularny wśród szeregowych na wszystkich terenach organizowania polskich oddziałów, miał w korpusie oficerskim, szczególnie i w starszyźnie, licznie rozsianych, trzaskających obcasami pozornej lojalności wrogów, zawziętych, bezlitosnych, nieprzebierających w środkach dla skompromitowania osoby i polityki naczelnego wodza. Ciekawie ujmowała przyczynę tego rodzaju słabości Sikorskiego publicystka Irena Pannenkowa, nowa 1946, numer 19, widząc je w psychice generała. Istotnie, przez wiele lat znajdując się jakby w osaczeniu i pod presją nieustannych zarzutów, generał jakby zapomniał o znanej wojennej i politycznej zasadzie dyktującej konieczność ostrej walki, nie bezcelowych perswazji.